rehabilitować apartheid, słowo apartheid jest potępiane chyba bardziej niż rasizm czy antysemityzm, apartheid jest zły i już Tymczasem czytam, że w szkołach niemieckich o czym nie wolno mówić i pisać, bo obowiązuje politpoprawność. Mali muzułmanie nie tolerują małych Niemców, choć ci, wytresowani w politpoprawności, usiłują schodzić im z drogi. Sytuacja jest przerażająca, jest znacznie gorzej niż w polskich szkołach integracyjnych dla niepełnosprawnych. Wzajemna nietolerancja dwóch kultur jest nieunikniona. Tym niemniej jeśli Niemcy już sobie ten kłopot, czyli muzułmanów, ściągnęli na głowę problemy można łatwo rozwiązać. Przez wprowadzenie apartheidu w Polsce przedrozbiorowej ja już na pewno. W Królestwie Polskim mieszkali obok siebie rzymscy katolicy, prawosławni, Żydzi, muzułmanie, Ormianie i żyli właśnie w apartheidzie. Każda grupa miała własne sądownictwo, własny samorząd, własne prawa spotykali się na targu czy w sprawach wspólnych. Spory między przedstawicielami różnych grup rozsadzały sądy królewskie. I po problemie, tu problemem są szkoły, trzeba zadać sobie pytanie, a niby dlaczego Niemcy mają chodzić do wspólnych szkół z muzułmanami? Niech chodzą do osobnych. Mogą być Zresztą osobne katolickie, protestanckie, dla świadków Jehowy, dla Polaków, dla Bawarów, dla Wietnamczyków, dla Libańczyków, dla chłopców i dla dziewcząt. I problem by nie istniał, ale cóż, jak powiedziałby u świętej Pamięci Stefan Kisielewski, założycie lub, cudzysłów, socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności, nieznane w żadnym innym ustroju cudzysłów, a urzędnicy i politycy muszą mieć problemy, w przeciwnym razie nie mieliby co robić.